Witajcie w 2021 roku. Tutaj wasi ulubieni muszkieterowie, którzy będą przez najbliższą godzinę albo półtorej pewnie gadać o głupotach. Cześć. Cześć. Witajcie. No, no dobra. Ja Kiedy myślałem, że będziesz mówił, że jest 2021 odcinek i się przestraszyłem, że w sumie będziemy musieli nadrobić te wszystkie pomiędzy. No, ja się bardzo cieszę, że na Netflixie dodali wszystkie 2049 części Blade Runnera. No, to prawda, o, to było dobre. Mm. Chociaż do cyberpunka brakuje jeszcze 2070 patchów, żeby no. był grywany. Hmm. Chyba 2071, jak ostatnio sprawdzałem. Ale no, coś takiego. Tak. I to jest jeden z e... tych tematów, na które nie będziemy rozmawiać. Po zaskoczeniu właśnie wszystkich Kogo? naszych słuchaczy. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o cyberpunku, ale w sumie o jakimś polskim punku możemy pogadać. Bo przy okazji premiery e, CD Projektu na Steamie była duży promki na polskie gry. Udało mi się kupić e, grę sprzed dwóch albo trzech lat, już nie pamiętam, mianowicie Frostpunk mhm. od Eleven Studio czyli polskiego małego studia deweloperskiego, które wcześniej This War of Mine wydało? Yy, tak, tak. I Moonlighter, więc... czyli się nie mylę. Zaraz sprawdzę. Z 2018 jest ta giereczka, więc tak. Być może. Yy, nie wiem, graliście we Frostpunk? Mieliście styczność z tym? Czy... Yy, jakąś tam chwilę tylko, bo nie jestem wielkim fanem takich strategicznych giereczek bardzo wiele. Więc... Też coś koło dwóch godzinek. Znaczy ja pamiętam, że jak e, Kamil uno, u mnie byłeś, jak byliśmy wtedy w Muzeum Tak, Komputerów, to na tym katowickim. Był, tak, mhm. tak, był, jest ale nie chyba nie za dużo pograliśmy wtedy. W sumie Frostpanka chyba w ogóle. O, e, w każdym razie. Cię, ciężko jest... w strategię pograć. No tak, to jest strategia. E, strategia, w której wcielamy się w władcę miasta, takiego steampunkowego miasta mhm. w trakcie nowej epoki lodowcowej. Czyli musimy, jak to w strategii, zbierać surowce, wymieniać je na inne, rozbudowywać miasto, zapewniać byt naszym ludziom, a przy okazji, co najważniejsze, nie pozwolić, żeby gigantyczny generator ciepła się wyłączył bądź przegrzał i wybuchnął. To jest trochę ironiczne, że generator ciepła może się przegrzać. Tak, może. Masz nawet funkcję, że jeżeli, jeżeli tam dochodzi. W każdym razie, udało mi się przejść pierwszy scenariusz po iluś tam próbach. Gra bardzo nie wybacza błędów. Więc po prostu uczyłem się tej gry na pamięć, co robić, w jakiej kolejności, żeby jakoś przetrwać. I mimo, że... W połowa ludności mojego miasta umarła, to Chyba, pozostałe na którą byłeś gotowy tak. tak, było to poświęcenie, na które byłem gotów. Powiem wam, że odpaliłem tą gierkę i wciągnęła mnie od pierwszej chwili, ponieważ z racji tego, że A nie wybacza błędów, B stawia gracza przed pikselowymi, bo pikselowymi, ale jakimiś tam moralnymi dylematami. Mm -hmm. Jak gdyby yy, wiecie, tam ciągle czegoś brakuje. Tam brakuje surowców, brakuje drewna, brakuje węgla, brakuje jedzenia. I na tobie spoczywa odpowiedzialność na podejmowanie decyzji, na przykład, czy wysyłać dzieci do pracy, mm -hmm. czy jednak. Palić starymi ludźmi. Tak. Czy. Albo właśnie, czy wykorzystywać, czy chować groby, otworzyć cmentarz, który mhm. będzie podnosił ludziom nadzieję, za, z, ponieważ w trakcie wiesz, będą opłakiwać, czy jednak wybudować duna ciała, dzięki mhm. któremu możesz później tych te ciała wykorzystywać jako nawóz. Mhm. No tak. Więc po prostu. Ty jak wspomniałeś na początku. No, to jest gra twórców This War of Mine i czuć mocno ten vibe w tej grze, nie? Nie wiem, nie grałem w This War of Mine. Przeglądając dzisiaj bibliotekę A... Epika, nawet ją znalazłem, ale stwierdziłem, że odpalę Darkest Dungeon. Okej. Okay. W każdym razie, no, tą wersję podstawową, ten podstawowy scenariusz, nie wiem, zajęło mi 5-6 wieczorów, żeby go przejść. No. Potem dla próby odpaliłem sobie tryb nieskończoności który jest dużo prostszy niż scenariusze, jak to zwykle bywa i w którym po y, trzech wieczorach grania udało mi się całkowicie zepsuć ekonomię. Mm -hmm. To znaczy przekroczyłem taki punkt, że gra przestała mieć sens, ponieważ y, miałem taki napływ surowców, że praktycznie mogłem rozbudowywać w nieskończoność. Oh. No, i, no i dla fanów już po prostu z nudów ogłosiłem się tyranem. Zacząłem tam zabijać ludzi na ulicach, a koniec końców wysadziłem reaktor, bo chciałem zobaczyć, czy się da. A. I tak, da się. Okej, okay, to cool. Polecam 10 na 10, można wszystkich zabić poprzez wysadzenie reaktora. Brzmi, brzmi jak zabawa, zdecydowanie. A Powiedz mi, bo ja tak ogólnie First to grałem tak trochę, ale widziałem taki zarzut gdzieś, że jak grasz właśnie w te, jak się to nazywa, w te scenariusze, mhm. to że jest tylko tak jakby jedna ścieżka, żeby wygrać dany scenariusz jak robisz cokolwiek, jak popełnisz błąd w wyborze A czy B, to, gra, to praktycznie umierasz i tam musisz zacząć od początku i wybrać to drugie, które jest tą prawidłową opcją. Tak, trochę, trochę, trochę też to zauważyłem, że gdyby uczyłem się kolejności budowania rzeczy na pamięć. No. Bo nie wiem, w tym podstawowym scenariuszu najpierw poszedłem w prawo i porządek, stawiałem więzienia i strażnicę, po czym przy następnej próbie, kiedy umarłem, odkryłem, że jak zbuduję kościół, to mam lepsze profity z tego. Mhm. I tak po tym, jak zepsułem tą ekonomię gry, stwierdzam, że jednak tych wyborów, które ta gra daje, jest trochę zbyt mało, żeby, żeby dobrze się bawić, i żeby na długi czas. Mhm. Ale na te kilka wieczorów, które miałem, to bawiłem się świetnie. I, i no to jest, scenariusze są taką układanką. nie? Ten tryb nieskończoności jest bardziej, bardziej pozwala ci się pobawi, rozwinąć, potestować różne kierunki, no tylko tak jak mówię, przy, trzecim, przy drugim, trzecim wieczorze już przekroczyłem ten punkt, gdzie gra stawiała mi wyzwania, a nie można w trakcie tego scenariusza zwiększyć poziomu trudności, więc tu trochę to ja z kolei może, może cię zainteresuję, jest taka gierka zrobiona przez Clay Entertainment, która się nazywa Oxygen Not Included i ja się od niej trochę odbiłem, bo to nie jest raczej mój typ gry, ale na tyle na ile w nią tam pograłem no chyba tak z półtorej godziny, to wydawało mi się właśnie taka bardzo przyjemna, A, dobra to, to jest taka gra w stylu lądujesz na tam asteroidzie, musisz zbudować swoją bazę i tak, w ogóle już... nie sterujesz swoimi ziomeczkami, tylko mhm. każesz im wykonywać konkretne funkcje i oni sami sobie dobierają mhm. tak jakby rzeczy. Mhm, Więc potencjalnie może ci się spodobać, jest taka właśnie trochę survivalowa, bo musisz właśnie dbać o to, że ten tlen jest mm -hmm. produkowany i jedzenie i woda i że wszystko jest zasilane i że ludzie mają wystarczająco wypoczęcia i no i takie wszystkie te pierdoły. I tam jest bardzo dużo ustawiania różnych rzeczy, takiego min jeśli lubisz a ogólnie o, to, nie, nie wypowiem się o niej jakoś strasznie, bo też nie, nie grałem w nią jakoś strasznie mm. długo, bo szczerze mówiąc nie mój typ gry, ale po prostu zainteresowała mnie graficznie, ale e, jeśli lubisz tak, tego typu, to może ci się spodobać, bo jest naprawdę tak fajnie zrobiona, że nawet ja, który nie byłem bardzo zainteresowany, stwierdziłem o, to jest spoko gierka Znaczy, ja aktualnie Frostpunk wybrałem też ze względu dlatego, że jak gdyby Podobała mi się, podobały mi się grafiki, podobał mi się uh -huh, koncept. Uh -huh. eee, nie do końca wiedziałem, jak grać. Trochę mnie zasmuciło to, żeby odblokować dwa pozostałe czy trzy pozostałe scenariusze, muszę zapłacić sezon. Kupić sezon pasy. A no tak. A. Więc raczej więcej tej, tej gry nie odpalę. No tak. Ale. Pierwszy scenariusz, czyli ten podstawowy, który udało mi się przejść, zrobił na mnie całkiem pozytywne wrażenie. Bra gra bardzo fajnie łechta e, umysł, na zasadzie jeszcze jednej próby, w sensie prawie ci się udało coś osiągnąć, brakło ci tam jednego, dwóch nie wiem, dni, żeby, żeby zakończyć jakiegoś questa, więc następnym razem, jak więc momentalnie odpalasz tą grę jeszcze raz, albo od poprzedniego zapisu, albo od nowa no tak. i, i, i na nowo wszystko stawiasz. nie? Mhm. A w sumie, o Jezus Maria, jakie drogie są te dodatki. No, no kosztują dosyć. tyle, co y, podstawowa gra, którą kupiłem. No, tak. Gra koszt, ale teraz na, bez przeceny ta gra kosztuje stówę, a, a wszystkie, żeby mieć wszystkie dodatki te ze story, to ponad stówę kolejną trzeba wrzucić. To już to rozumiem, ja... czemu ją w bundlach dawali. Mhm. No, a to jest pro... typowo Nie, no, chyba właśnie dla jest... tego studia. Widzę, że Frostpunk tak jest, jest of teraz mine. na... No. Widzę, że jakby ktoś chciał przynajmniej dzisiaj jak nagrywamy, to we Frostpunk jest za cztery dyszki. No to dychaj więcej niż ja kupiłem. Mhm. No tak, tak. Ale nie wiem, nie lubię tego, takiego motywu zarabiania podwójnie na grach, bo DLC-ki kosztują drugie tyle. To jest takie niefajne. Nie Ale spoko, no jakby gra jest też kompletna bez tego, tylko jak ktoś chciał więcej, to mhm. musi zabulić. No ja pewnie już do niej nie wrócę, bo, bo mhm. i po co. No. O, jest jeden za 12 zł. Za 17, może, se, może, może ten jeden, najtańszy kupię i zobaczę. Mhm. Powiem przy następnym nagrywaniu, jak Sposób się zarabiania zbliżony do gier RPG papierowych. No, trochę tak masz ten główny podręcznik, z którym już możesz praktycznie sobie porobić co chcesz, a potem te wszystkie dodatkowe przygody, scenariusze, no to musisz niestety mhm. dokupywać. No cóż. No mówię, jeszcze raz powiem, to zakończę dyskusję, że całkiem spoko mi się gra podobała, całkiem spoko mi lechtała umysł, kiedy kombinowałem, czy postawić szpital, czy fabrykę albo czy dzieci wysyłać do zbierania węgla, czy lepiej szkolić je na przyszłych medyków, żeby mi ludzie szybciej się leczyli. Mhm. Więc jeżeli lubicie takie łamigłówki, gdzie, mhm. gdzie jeszcze dodatkowo wychodzą bardzo randomowe zjawiska pogodowe, które mhm. mogą zniweczyć wasz plan, to, to polecam. Okej. Okay. No dobra. To jak jesteśmy przy yy, ekonomii a jak ekonomia, to wiadomo, zakładanie własnej firmy, działanie na roli. Więc e, Kamil, widzę, że masz e, srebrną łyżkę. O, no tak, e, srebrna łyżka, Ginno Sagi, Silver e, czyli jedna z mank e, autorstwa Hiromu Arakały, zapewne w większości bardziej znanej jako autorka, jako autorki fullmetal alchemista, mhm. stalowego alchemika. Czemu chcę powiedzieć o tej mandze? Ponieważ, no tak jak to u mnie, skończyła się, znaczy tak poprawdzie tuż rok temu, ale zauważyłem właśnie ostatnio, że, że, że udało się te ostatnie chaptery doprowadzić do końca i w tym klimacie takim przedświątecznym polecam, znaczy no, teraz już poświątecznym, ale wtedy miałem taką dużą chęć przeczytania czegoś lekkiego, fajnego i przyjemnego. O czym to jest? Manga to opowiada o e, technikum rolniczym. Chyba to będzie najlepsze określenie w porównaniu polskiej i japońskiej edukacji. Piętnastoletni Yugo Hachiken, który jest takim w sumie mózgiem, którego tam rodzice próbują specjalnie wypchać na Uniwersytet Tokijski, poznaje, że jednak woli pójść gdzie indziej, a tak po prawdzie prowadzi się od rodziców, zerwać z nimi kontakt i wybiera właśnie szkołę, którą ma jak najdalej na Hokkaido, mhm. i która zawiera internet, i okazuje się, że to jest właśnie wspomniane technikum rolnicze. I tam zwykły mieszczuch z Sapporo w zasadzie próbuje się odnaleźć. No i najpierw fabułka jest taka w zasadzie poniekąd mocno komediowa, głupkowata, że no, o Jezu, to zwierzęta się zabija dla jedzenia, tak? No i z e, jednej ja, strony. Ja tak... No, mhm. no ja że Hokkaido to jest najbardziej na północ wyspa Japonii, ta duża i tam jest po prostu zimno i ogólnie cały taki teren jest bardzo wiejski, można by tak powiedzieć. Tam nie ma za dużo dużych miast, jest ogólnie uprawa i zazwyczaj z tego żyją tam ludzie. Tak. Zresztą uprawy znane też poniekąd na świecie, prawda? Tak, tak, Jeśli chodzi o wołowinę na przykład, to to mhm. jest jedna z najlepszych wołowin poziomu światowego. Tak, no i ten nasz bohater, no właśnie powoli, najpierw się uczy tego, że no niestety rolnik wstaje około 4-5 rano, mhm. potem, że Jezu, jakie to wszystko jest pyszne, tak, no czemu jajka wychodzą no, z dupy kurczaka, a, a, a czemu musimy zabijać mięsko, żeby było smacznym mięskiem. Więc, więc to są takie... Trochę pobłażliwe wręcz sterki filozoficzne i moralne, mm -hmm. ale to właśnie przez to bardzo, bardzo przyjemnie. Są różne podejścia właśnie do tego tematu, czyli są ludzie, którzy pokazują, że oni chcą hodować krowy właśnie w jak najbardziej taki przyjazny środowisku, sposób, tak? czyli właśnie bez za zadręczania tych krów. Z drugiej strony siostra postaci, która tak uważa, jest w, zupełną, w zupełnej opozycji do tego pomysłu. I Chce przejąć farmę rodziców, gdzie mają tam tysiące hektarów i setki krów, które po prostu doją maszynowo już na tak zwanej karuzeli. Jezus, tak. Od razu przez, z tej mangi można dowiedzieć się właśnie paru takich rzeczy, których może właśnie też miastowy i Polak nie, nie do końca kojarzy. Tutorial agroturystyczny. Poniekąd tak, tak. Potem przechodzi mocno w gdzieś koło 10, z 15 tomów w stronę taką bardziej ekonomiczną. Mhm. Czyli bohater już zaczyna myśleć, co w zasadzie chce osiągnąć po skończeniu tego technikum. Mhm. I zaczyna się, czy to w ogóle ma sens, tak? Zaczyna się jakieś biznes plany, jakieś pomysły tego typu rozterki. I cóż, ja bardzo polecam. Jest to typowe takie okruchy życia. Perspektywy osoby właśnie będącej nie, w technikum, tak, gdzieś w wieku młodzieńczym, przedstudenckim, ale opowiedziano w bardzo przy, przyjazny i rodzinny sposób. A jak ktoś chce, to polecam też animu, aczkolwiek ono się skończyło jeszcze zanim się skończy, albo doczytać. Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba przerwało ci ostatnie zdanie, nie wiem, czy Kraj go złapał, ale myślę, że i tak można się domyślać, że mówiłeś, że anime skończyło się zanim skończyła się manga, więc można ją doczytać. Tak, tak. Bo materiał chyba jest zbyt mało, żeby postał trzeci sezon. A, a już jest mniej więcej zakończona ta fabuła. Okej. Okay. Ty zrobili to, co z pierwszym anime FMA. Mm, no. Tak Super. i nie, bo przynajmniej nie próbowali wymyślać swojego zakończenia, co, no. co wyszło na dobre. Tak. Ej, wyobrażasz sobie co by się stało, co by się stało że nagle wymyślili, że wiecie co tam na wsi to jednak te kury to są kosmici, którzy, którzy próbują porwać krowy na swoją planetę, ponieważ u nich skończyła się woda, a krowy robią mleko, co jest bardzo bliskie. No, albo, że bohater jednak uznaje, że nie, on jednak idzie na ten Uniwersytet Turkijski. Tak, i zostaje nudnym urzędnikiem. Koniec. Znaczy ja powiem Ci, że takie zakończenie by mnie satysfakcjonowało. W sensie, jak gdyby z jednej strony trochę robi z Ciebie idiotę, a w drugiej jakiś sposób rozwija postać, nie, że czegoś spróbowała i stwierdziła, że to nie dla niej. Mhm. To, trochę tak, brakuje tu, tu, takich tu, rzeczy uh -huh. w, w popkulturze. To, to warto zaznaczyć właśnie, że tutaj w, też są poruszane takie smutne strony bycia rolnikiem i są prowadzone właśnie w sposób, w jaki faktycznie się udaje, że przykład bankructwo, tak? Po rolnika, tak? I pokazanie, że na wtedy postać musi zrezygnować z edukacji jednak, tak? Przejąć farmę rodziców, tak? I zacząć coś tam działać. I tutaj Arakała się z tym w sobie nie chrzani, nie? No, ale to fajnie w sumie, bo to też, nie wiem, ja zazwyczaj nie czytam takich um, krom, kromek życia, ale, ale czasami są spoko. W sensie są takie po prostu przyjemne, żeby sobie obczaić. No to jest fajne na pewno z tej perspektywy, że jest to jednak nie tak wyeksploatowany temat jak w większości, tak? Mhm. Czyli nie życie, właśnie dzieciaków z Tokio czy. czy czy jakieś okochamy, tylko właśnie w rolniczym miejscu, gdzieś na zadupiu samej Japonii. Tak. Może sobie opuszaję. W sumie jest też niedługie, tak jak patrzę. Całe 15 tomów ma, czy coś takiego. Tak? 15? no? Tak, 15 tomów. Ja, jak się spiąłem w zasadzie gdzieś tam jeszcze się przesiadując nie, przy, przy drukarce, czy drukując jakieś elementy do projektu, no to mhm. wciągnąłem w cztery wieczory. No, no tak. To fajne, fajne. Dobra. To jak jesteśmy przy zwykłym życiu, to ja może powiem o trochę mniej zwykłym życiu. E, Pixar zrobił taki film, który nazywa się Soul po angielsku, a polski tytuł to jest co w duszy gra. E, I zdarzyło mi się go widzieć e, ostatnio. E, w jaki e... sposób, że tak zapytam? E, z wypożyczalni. A, a na wielkie okay. po prostu. Mhm. Super. No, w każdym razie e, Soul, e, czyli, ja będę mówił Soul, bo oglądam po angielsku, e, to ten. To jest e, film, e, taki jakby troszeczkę można w nim wyczuć to, to, co wszyscy mówią o Pixarze, że co gdyby X miało uczucie, no nie? Mhm. E, ale jest też trochę inny. Jak, bo w sensie, ja nie widziałem wcześniej żadnego trailera do tego filmu i tak po tytule można się tam coś domyśl, domyślić, ale że chodzi o duszę, nie? Czyli co się stanie na przykład jak się umrze albo coś takiego. Ale tak w skrócie mówiąc, ten film opowiada o gościu, który jest takim aspirującym muzykiem. Mm -hmm, I jakby nie wchodząc bardzo w spoilery, to będę mówił bardzo ogólnikowo, on nie, jest, nie udało mu się jak dotąd mieć żadnego sukcesu w tej muzyce i, i trafia się szansa. a jest muzykiem jazzowym konkretnie. A wcześniej pracował jako jakiś tam nauczyciel w szkole, więc ta szansa jest taka... Jeden na milion. Tak, jeden na milion. Um, I... Jak można pomyśleć po samym tytule, tak jak ja też pomyślałem, gość umiera. I okazuje się, że jakby w Pixarze wymyślili cały taki um, świat tego, co się dzieje z ludźmi po śmierci, ale też co się dzieje z ludźmi przed urodzeniem. Tak, to był, znaczy, widziałem to na trailerze, więc tak, tak. No. Trochę jestem zniesmaczony tym, że trailer pokazywał te rozwinięte rzeczy. Ten spoileruję, ale nadal, nadal nawet nie tak dużo jakby się spodziewał. Tak, tak, jak gdyby domyślam się fabuły, ale nie będę tutaj, tak, tak, żeby nie tak. trafić, nie będę tutaj mówił. Ja szczerze mówiąc byłem bardzo zaskoczony tym, co, co tam się stało, więc też nie, nie, nie spoileruję. W każdym razie tak, gość umiera i dzieją się potem dziwne rzeczy, ponieważ okazuje się, że dusze są yy, Powstają wcześniej, niż ludzie się rodzą, i, i jest z tym pewne zawirowanie, ponieważ ten gość, który umarł, to tak próbuje, próbuje dostać się z powrotem do swojego ciała mm -hmm. i odumrzeć. Mm, tak. Ale ogólnie sam film jest bardzo ciekawy koncepcyjnie, bo jest podzielony na tak, jakby te dwa światy. Ten świat dusz i ten świat ludzki. I ten świat dusz jest taki fajnie uproszczony, taki bardzo koncepcyjny, można by mhm. powiedzieć. Jest taki bardzo też kreskówkowy w sumie, ale, ale ma parę fajnych rozwiązań. Są tam jakby same dusze i ich, ich całe otoczenie jest e, trójwymiarowe, ale postacie, które są tam jakby dodatkowo, takie te, nie że dusze, tylko te takie jakby uosobienia mhm. jakiejś większej siły, są dwuwymiarowe i są takimi postaciami narysowanymi jedną kreską, co jest fajnym takim um, zabiegiem, czy rozwiązaniem. Um, jest y, film oczywiście wyciska łzy, bo Pixar, um, ale, jest, ale jest bardzo przyjemny. Nie wiem, mm, nie, nie wiem, czy może mieliście coś takiego, bo ja miałem tak z niektórymi filmami Pixara, że one tak nie trafiły strasznie do mnie. I ten soul to jest trochę taki, jakby zrobić ten w głowie się nie mieści, czyli inside out, mhm. tylko bardziej dla dorosłych. Mhm. Znaczy mi inside out się bardzo podobał, więc. Ja nie powiem, że mi się nie podobał, natomiast mam wrażenie, że dla dorosłych to ten soul będzie taki bardziej trafiający, a dla dzieci to tak trochę średnio. Bo on, tam są takie rozkminy na temat um, kariery, czy tego, co się chce robić w życiu, czy co się powinno robić w życiu. Tak? A to już tak chyba od dawna celuje. Pixar celuje bardziej w dorosłych niż, mm, niż w no dzieci. tak, ale, ale nie miałeś wrażenia, że Inside Out było trochę takie dla dzieci bardziej? Nie, właśnie, no tak. właśnie bym powiedział, że jest bardziej mm. dla dorosłych, w sensie jest po prostu podstawami psychologii dla opornych. Mm. Okej. Okay. Ja nie wiem, no. Tak samo, app, który no. był bardziej o, o starzeniu się niż o dzieciaku szukającym. No tak, app. Tak, e... No, no. Tak, up, up, no tak. i dwie ostatnie to historie, nie, nie? Nie widziałem. Ostatnie. Trójka i czwórka, które, trójka, która pokazywała, mhm. wiesz, z perspektywy, tak naprawdę, chłopaka idącego na studia, mhm. a czwórka już z perspektywy dorosłych osób, nie? Jak, i, i, i podejścia do zabawek. Mhm, mhm. Nie, nie, nie widziałem szczerze to tej historii, więc e, tak się nie wypowiada. Ale nie, y, ogólnie polecam bardzo Soul, jest bardzo przyjemny. E, jeśli lubicie muzykę jazzową, to też jest jej tam trochę. E, no i tak, to żeby nie zaspojadować, to po prostu polecam obejrzeć, bo jest taki trochę jedyny w swoim rodzaju. Mm -hmm. Super. No, naprawdę, naprawdę przyjemny. A i on jest bardzo świeży, on jest tam sprzed dwóch miesięcy czy trzech. No przypuszczam, że jakby kin, bo miał mieć premierę chyba z końcem listopada, ale ze względu na zamknięcie kin nie trafił do, mhm. do polskiej dystrybucji jednak. Tak, tak. No. Dobra, jak już jesteśmy przy odnajdywaniu siebie i, i pomysłach na życie, przepraszam, jak już jesteśmy przy odnajdywaniu siebie i pomysłach na życie, to przejmę pałeczkę i zaproponuję serial, który właśnie 1 stycznia, czyli dwa dni temu, dostał trzeci sezon, mianowicie Cobra Kai. Nie wiem czy kojarzycie, może nie, bo jesteście jednak młodsi ode mnie, taki kultowy film z lat 80., którym jest Karate Kid. Ja znam akurat. Tak, tak, tak te, też widziałem gdzieś zaturzony na końcu. Tak, Dzieciak przybywa do, do dużego miasta, do Kalifornii. E, jest prześladowany przez e, kilku trenujących karate oprychów, po czym dostaje się pod, e, pod dach, pod ramiona starego mistrza, który uczy go, czym naprawdę karate jest. No i na końcu kopie tyłki oprawcom. Tak, to, bardzo znana ta scena z malowaniem pędzlem. Nie? Tak, albo tam myciem samochodów. Tak, tak. I potem remake z 2010 z tym z, z, z, z młodym Smithem, tak. tak. I Jackie Chanem, który był jedynym, A, tak, jedynym jasnym punkcikiem tej produkcji. No dobra, ale wracamy do oryginalnego Karatekida, nie? Jak mhm. gdyby Daniel Larusso wygrywa turniej, pokonuje tych oprychów na turnieju karate mhm. i teraz mamy przeskok 30 lat do przodu i mamy fabułę serialu Cobra Kai, gdzie y, w, głównym bohaterem, tak naprawdę, jest ten, y, ten zły blondyn z, z, z pierwszego karatekida, mm -hmm. który po nieczystym, nieczystym zagraniu tych kwalifikacji i, i wyrzuceniu z dojo przez swojego mistrza, został white trashem. Z, z bogatego dzieciaka musiał się przeprowadzić do jakiegoś rynsztoku i ledwo wiąże koniec z końcem. Y, no, i na jego y, tam osiedle, takie y, niskiego standardu życia powiedzmy, wprowadza się y, latynos Miguel, mhm. który także jest prześladowany przez y, oprychów, silniejszych oprychów ze swojej szkoły i y, y, główny bohater, czyli Lawrence, postanawia go uratować i nauczyć karate. Mhm. Jest to o tyle fajne, że jak gdyby mamy tutaj bardzo dużo nawiązań do tego przynajmniej pierwszego karatekida, czyli yy, tam próbuje młody próbuje zamiatać w jakiś specjalny sposób, My, myje podłogi, maluje tam ściany, starając się robić jak największe kółka, po czym przychodzi jego mistrz i mówi, żeby się nie wygłupiał, bo prawdziwe karate to trzeba zapieprzać, robiąc pompki na kostkach, a nie malując ściany. Okej. Okay. W późniejszych odcinkach, znaczy ogólnie to jest bardzo fajny serial, dlatego że pokazuje właśnie wydarzenie z Karatekida, trochę z perspektywy tego złego, no który tak, tak. też nie do końca był, jak gdyby aż tak zły, jak, jak prezentował to pierwszy film, który pokazywał mhm. to z perspektywy mhm. głównego bohatera. Główny bohater Karatekida, czyli Daniel Laruso, też się pojawia w tym serialu. Mhm. I jest antagonistą, jest przeciwnikiem. Jest gościem, który po wygranej turnieju z pierwszej części został może nie światowej sławy, ale na pewno lokalnym celebrytą, mhm. w efekcie czego znajduje się teraz na bardzo uprzywilejowanej pozycji. Mieszka w najbogatszej dzielnicy miasta. Ma największy w, w mieście salon samochodowy. Mhm. I, i po prostu zarabia grube kokosy. No i oczywiście jak gdyby dużym dramatem w całym serialu jest to, że ani jeden, ani drugi nie potrafi się pogodzić z przeszłością i jak gdyby sami siebie demonizują, zamiast przysiąść i pogadać. Główny bohater stara się otworzyć to swoje dojo, stara się naprawić błędy z dzieciństwa, stara się wiesz, pomóc dzieciakom, które mają problemy, które są właśnie gnębione, tak? Prze, przez takich jak on w dzieciństwie, które tam mają problemy, wiesz, z własną wartością, samooceną, Po czym za każdym razem, kiedy przychodzi jego przeciwnik, to zawsze widzi to wszystko przez taką wąski pryzmat tego, że o to, że jak gdyby trenują u niego osoby, które były prześladowane, nic nie znaczy, no bo jego dziewczyna umawiała się z typem, który dostał od nich w ciry, nie? Więc on już ma swoją wersję, że, że nic się nie zmieniło i, i ten typ dalej granie czysto dalej stara się niszczyć ten sport dla swoich własnych korzyści i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest w serialu zrobione fajnie, że jest pokazany taki dysonans, że jak gdyby nie wszystko jest czarno-białe, nie wszystko wygląda tak jak na pierwszy rzut oka i że jak gdyby my czyli widzowie znając y, kontekst y, z kilku odcinków, wiemy, że to, co twierdzi sobie główny bohater czy, czy antagonista, nie jest tym, co się wydaje, jak widzisz to za pierwszym razem. Mm -hmm. Hmm. To brzmi fajnie. A w sumie znajomy też polecał mi y, ten Cobra Kai jako właśnie fajny serial. Bardzo fajne jest też to, że odcinki są krótkie, są dwudziestoparominutowe, więc... mm -hmm. Gdyby obejrzeliśmy trzy, myślałem, że jak gdyby przygotowany do, do pełnego metrażu serialowego, patrzę na godzinę i o, no tylko, tylko tyle? Tak szybko? No jeszcze mamy czas na dwa, nie? No dobra, pięć części Karate Kid'a podobnie. Tak. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy ten ostatni to nie jest ten z Jackie Chanem i Jaden'em Smithem. Tak, tak, tak, tak. No, no już, i na filmwebie Cobra Kai też jest traktowana jako kolejna część Karate Kid'a, więc... No, ale jest Karate Kid, e, Karate Kid Part 2, jest e, The Karate Kid Part 3 i, I the, the Next, next Karate, Karate Kid. Karate Kid. No. Mhm. To jest już chyba z inną osobą? Tak, tak, tam była dziewczyna. Tak. No i w, czekaj, w trzeciej części, jeżeli dobrze pamiętam, on ćwiczył w, w tym Dojo Cobra Kai. A w drugiej części on podróżował po Japonii. W każdym razie, no, wystarczy obejrzeć pierwszą część, żeby załapać o co chodzi w Cobra Kai i nie, nie czuć się nie czuć się zagubionym. Okay, ale to brzmi fajnie bardzo w sumie. Tak, no mówię, jak gdyby cała fabuła tak naprawdę serialu opiera się o to, co, że bohaterowie nie znają pełnego kontekstu, który znają widzowie, przez to, kiedy na przykład nie wiem, widzą siebie na ulicy, to rzucają się sobie do gardłę, po czym wracają do domów i każdy z nich mówi, jezu, ale ten drugi jest zjebany, przecież to było tyle lat temu, czemu on nie może zachowywać się normalnie nie? po tylu hmm. latach. Hmm. No i jak gdyby, patrząc po choreografii, to jednak karate poszło do przodu, przynajmniej w, w serialu. Mhm. Jak gdyby, zestawiając to z, z karatek idem, jak gdyby te statyczne walki, które można porównać do walki na miecze świetlne w, w Nowej Nadziei, kontra mhm. wiesz, gigantyczne ko kombinacje e, łączące karate z wszystkimi innymi sztukami walki wzięte z z walki na miecze, nie wiem, z, z Star Wars Rebels, albo coś takiego, nie? Mhm. Hmm. Teal, bardzo fajne. W sumie myślę, że może sobie obczaję całkiem. I to można obejrzeć na YouTube Premium i gdzieś jeszcze, czy? Na Netflixie, są wszystkie trzy sezony. Wydaje mi się, że Netflix po prostu, Dobra. ostatni sezon jest, ostatni sezon jest Straight to Netflix, to też zapomniałem powiedzieć. Że tak, że to był serial, który mówi, na początku mówi. był tylko na YouTube dostępny, ale od jakiegoś czasu jest dostępny na Netflixie. No i dwa dni temu Netflix wydał najnowszy trzeci sezon. Hmm. Okej. Okay. Może obczaję, może obczaję. Dobra, a przechodząc dalej, yy, pozwolę sobie wrócić do twojej pierwszej recenzji, bo poleciłeś nam Frostpunka, grę bardzo hmm, smutną do przemyśleń, trochę siadającą na duszy, a w drugą stronę ja mogę polecić w tym momencie Moving Out. E, tym, że jest jeśli, Moving Out. Jeśli ktoś ma Game Passa, to może sprawdzić nawet teraz. Jest to jedna z gier, które zassałem przy okazji e, próbnego miesiąca. E, jest to kołopowa gireczka. E, Wiem, co to jest. Tak, Widziałem bardzo zbliżona... I bardzo zbliżona konstrukcją do Overcooked'a. Grafiką bardzo jestem. Myślałem wręcz, że to jest to samo studio, aczkolwiek się nie upewniłem w tym. No i o czym może mówić Moving Out? Jeszcze zwłaszcza jak spojrzymy na polski podtytuł Szalone Przeprowadzki. A, o... No powiada. I, i dlatego cię lubię, Salem, To Pogotowanie. Ciebie M też lubię. Ale nie, jest o przeprowadzkach. Jest to kop rzecz jasna, w którym robimy za ekipę. Która ma zdanie w jak najkrótszym czasie wynieść z domu wszystkie rzeczy, które zostały wcześniej wylistowane. One są specjalnie podświetlone. I tak, po pierwsze, w domu może być różnie, tak? No bo każdy inaczej się do takiej przywodskiej przygotowuje. I na przykład może być dom, w którym nic nie jest nigdzie ułożone, czy coś takiego i musimy łóżko przeciągać z piętra na dół. Po drugie, rzeczy są różnych gabarytów. O ile mikrofalówkę, no to każdy sobie może chwycić, wyrwać kabel ze ściany i pójść do mm, naszego wozu przeprowadzkowego. O tyle już taką kanapę czy lodówkę, no to musimy kogoś poprosić o pomoc. I wtedy niesiemy ją we dwóch. Ktoś z przodu, ktoś z tyłu albo po bokach. I wtedy, tak jakbyśmy mieli w samochodzie dwie osie skrętne, Robi się ciekawie. Jeśli nie mamy koordynacji z drugą osobą, no to będziemy się kręcić w kółko i nigdzie z tym gabarytem nie pójdziemy. Gra wydaje mi się, że jest jednak poziom trochę trudniejsza od Overcookta. Już na pierwszych misjach ciężko zdobyć trzy gwiazdki, czy jak tutaj jest oznaczone meda medalami, czyli złoty medal. Po pierwszym przejściu poziomu, niezależnie od tego, który kolor metalu zdobędziemy, otrzymujemy jeszcze możliwość zdobycia dodatkowych punktów poprzez jakieś dodatkowe zadania, które możemy wykonać w czasie powtórzenia misji. Zadania mogą być przeróżne, przykład, jak sprzątamy dom byłego koszykarza, tak, no to ktoś musi w międzyczasie wrzucić pięć razy piłkę do kosza. Co, co trochę nam przeszkadza, i albo o, innym zadaniem jest, ktoś ma żółwia i zwierzęt, wszystkie zwierzęta domowe, które są zostawione w domach, są przekleństwem tych grze. Mm -hmm. Tak cholera przeszkadzają, wchodzą pod nogi, blokują przejścia i nie da się ich nigdzie usadzić, bo otworzą każde drzwi i wyjdą zewsząd. Okay. Więc fajnie, jakby dało radę to wyłączyć. Mm -hmm. e, tak jak mówiłem, jest trudniejsza do werkupta, także grałem z osobą, e, która jest mniej intugiereczki. To udało nam się znaleźć w ustawieniach różne ułatwiacze. Mhm. Na przykład lekkie wydłużenie czasu, no. okay. a, albo zrobienie, że niektóre przedmioty, które są oznaczone jako szkło, że zbiją się na przykład dopiero po trzecim puszczeniu. Okay. Mechaniki są bardzo fajnie wprowadzone, ponieważ na no, już czwartej misji yy, wchodzi przed me mechanika rzucania sobie rzeczy, mhm. bo na przykład wiem, ktoś ma basem przez pół podwórka, więc wygodnie niektóre. Yy, czy to walizki, czy, czy jakieś właśnie mikrofalówki, czy czajniki przerzucić przez basen niż łazić naokoło. No ale też trzeba uważać, że się nic nie połamało, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. I ostatnio... Porównujesz, porównujesz no, to cały no, to... czas do Overcooked. Jak to się ma, jeśli chodzi o regrywalność tego tytułu, no bo jednak Overcooked można się... Hmm, hmm. Jeśli chodzi o regrywalność, powiem tak. Yy, graliśmy jakieś cztery sesje po dwie niecałe trzy godziny. No mhm. i w sumie nie, nie, nie czuło się znudzenia. Co do pojedynczych misji, no to tak, to oparcie do tego, żeby jednak złożyć ten złoty medal sprawia, że, że chce się powtarzać te poziomy i już człowiek, powiedzmy, ma w głowie takie schematy, tak, że wynosimy lodówkę, A, bo na przykład ważnym elementem, który też można włączyć, jest to, że w podstawowej wersji gry przedmioty na wozie nie znikają. Mhm. Więc dochodzi element tego, że jeśli postawimy sobie na samym przodzie, znaczy na samym wyjściu w locie ciężarówki i łóżko, no to potem już kolejną rzecz tam wsadzić, no to trzeba albo łóżko przesunąć, albo jakoś przerzucić. Aha, aha. Można nawet rzucać dużymi gabaretami, tylko w dwie osoby. Wtedy trzeba wcisnąć odpowiedni klawisz i zaczynają swingowanie w jedną, w drugą stronę i obie osoby muszą puścić w tej samej chwili. A jak nie puszczą, to jedną ciągnie tam gdzieś daleko? Nie, to to jedno puszcza, a drugie po prostu lekko się z tym obkręca i zostaje w miejscu. A, okay. mhm. a na ile osób? To jest tylko na dwie osoby, czy można grać na przykład w, cz w cztery? E, w cztery, aczkolwiek no, no nie miałem trzeciej czy czwartej osoby do ogrania mhm. tego konkretnego tytułu, ale tak, jak najbardziej. I wtedy wydaje mi się, że to może być jeszcze przyjemniejsze, bo wtedy wchodzi już kompletnie z schematami, że powiedzmy dwie osoby chcą ciągnąć mhm. w tym samym momencie lodówkę, dwie inne łóżko i żeby się nie zabić na korytarzu, no to... Mhm. Mhm to może to zniszczyć więcej przejaźń niż Overcooked, mi się wydaje. Mm -hmm. Hmm. No i w odróżnieniu do Overcookeda jest, to, jest to właśnie ten dodatkowy wymóg tej współpracy polegający na noszeniu tej samej rzeczy w dwójkę, prawda? No i jest ta fizyczność tej rzeczy, nie? bo w Overcooked można tam rzucać rzeczami, ale tam fizyka nie jest jakaś bardzo ważna. Mm, tak, tak, no tutaj też, też jeśli chodzi o, o rzucanie i swingowanie, to to faktycznie trzeba dobrze się ustawić. No bo jeśli się ustawimy myślę, na przykład na wejściu do ciężarówki i zechcemy przerzucić coś przez lodówkę, to, to nam się po prostu na tym lodówce zablokuje i spadnie z powrotem. No tak, tak. Hmm. Fajne, fajne. Ale jeśli ktoś, powiedzmy, już z, z, uważa, że Overcourt nie jest dla niego żadnym wyzwaniem albo po prostu chce sobie coś znaleźć ciekawego na y, Game Passie, to jak no. najbardziej polecam. Nie wiem, ile kosztuje ta gierka po, y, w osobnym wydaniu. Szczerze nie spędzałem, widzę to z 15 dolarów. Yy, 4 Wiem, że... złote na przecenie. Wiem, że na Switcha można ją dostać za jakieś 3-4 dyszki. Mhm. mhm. Ja mówię, no to, to, to, to, to jest do, do, do, dobra cena. Mhm. I, I w razie czego jest Właśnie tych 4 dyszek. E, swoją drogą, co do tego co mówiłeś, to... Szczerszej Filmu Przewodzkowej. I... Ale wydawca jest ten sam. Czyli wydawca jest, jest ten sam, ten sam tak. I na Steamie są zbundlowane z oboma częściami overcooked. Można sobie kupić za teraz za stówę, aktualnie wszystkie te trzy gierki, czyli Moving out. Takich oh. bardzo małych minigierek yy, na, ah. na Switcha. No, takich imprezowych. Jakich tam wiesz, jakieś zbieranie monetek, nie wiem, przeciąganie liny i tak dalej, wykorzystujących po prostu mechaniki jaykonowe. Mhm. A kojarzę, że ktoś to grał na mainstreamie, streamie, bo golfa na pewno kojarzę. Ale teraz, zresztą golf jest na Wii, miałem też na Switcha. Dobra. No i to chyba wszystko, co ja mam o, o Moving Out. Mm -hmm. Ale cool, fajnie, fajnie. Brzmi, mm. brzmi ciekawie. Okej, okay. to czy ja mogę powiedzieć teraz o trochę podobnym znowu do Frostpanka klimacie? No, dobrze, um, no, widzę, że dzisiaj mieliśmy nie gadać o Punku, a cały czas o do niego wracamy. Znaczy, nie, nie do końca. W każdym razie, w, chyba w dosłownie w Wigilię na Netflixie wylądował film George'a Clooney'a, czy w sensie reżyserowany przez niego i też George Crooney gra w nim jedną z ważniejszych ról, który nazywa się Midnight Sky i nie pamiętam jaki jest polski tytuł, szczerze mówiąc. Jakieś niebo o północy, coś, tak, tak? coś takiego. Coś takiego. Um, i jest to film o tym, i tutaj ja z góry powiem, nie polecam. Ojej. Tak, niestety, niestety nie polecam. Jest to. Będę mówił ze spoilerami od razu, bo to ciężko powiedzieć, dlaczego nie mówiąc ich. W skrócie jest to taki film, gdzie, który zaczyna się od tego, że mamy taką stację badawczą gdzieś na kole podbiegunowym. I. Wszyscy z niej uciekają, oprócz jednej, jednej osoby, tego właśnie George'a Crooney'a, który jest tam jednym z naukowców. I jakby teraz, teraz mówię jakby totalnie spoilery fabularne i niepokoroczne, i tak jak to zostało przedstawione w filmie. I ta misja, owszem, przyszła tam, stwierdzili, o kurczę, tu się da żyć, no dobra, zostawiliśmy tam podstawowe rzeczy, zasialiśmy zboże, wracamy i trzeba tam zanieść więcej ludzi. W czasie tej misji na, na Ziemi stał się jakiś, trudno powiedzieć co, kataklizm jakiegoś rodzaju. W każdym razie Ziemia jest taka... No właśnie, znowu, nie jest to wyjaśnione w filmie, więc trudno powiedzieć. Na widoku, tak, na widoku takim z kosmosu wygląda jakby na Ziemi były takie wielkie trąby powietrzne. Ja ale, myślę, że powiem, ale... że z kosmosu wzór wygląda płaska. <laughs> tak, to, to by było lepsze wyjaśnienie. Takie trąby, ale wyglądały jakby był tam dym, a nie powietrze, w sensie one są takie brązowawe. I ogólnie no. W każdym razie chodzi o to, że ci y, tam naukowcy uciekający z tej y, stacji badawczej uciekali, ponieważ zbliżało się coś. Coś, co powoduje, że ludzie umierają po prostu. I to jest jakiś rodzaj powietrza, jakiś rodzaj zarazy, która przenosi się po prostu powietrzem, i ona nachodziła na tą stację badawczą, w której oni byli. A ten naukowiec nie mógł, nie mógł tego. Nie mógł wykonać te, tego przejścia gdzie indziej, ponieważ potrzebował, żeby codziennie robiło Maszyna robiła mu dializę krwi. Czyli no po prostu przechodziła krew przez tak, nią i tak. oczyszczała, nie? Tak, Co, na z rano. jakiegoś powodu w filmie mówili, że to jest transfuzja, a nie dializa. Ale ewidentnie była to dializa, więc. Nie wiem, o co chodzi. Tak, wszyscy... I tak, sytuacja jest taka. Ziemia jest zniszczona. Ta stacja, ta misja, która leciała na tą planetę, która chyba K-23 nazywa się coś takiego, wraca na Ziemię, już jest stosunkowo niedaleko. Ludzie uciekają z tej stacji badawczej. Okazuje się, że ten George Clooney, który tam został jak został na tej stacji jest naukowcem, który chyba odkrył, czy zasugerował tą misję badawczą na tą planetę mhm. i chce przekazać tym ludziom z tego, z, tej, z tego statku kosmicznego, że ej, zawracajcie. <laughs> Ale niestety, z racji tego, że cała Ziemia jest e, po tym kataklizmie, to prawie żadne, że jakby NASA nie istnieje, wszystkie te stacje badawcze, czyli cokolwiek, co mogło się z nimi skontaktować, już nie działa. E, a oni, e, a z jakiegoś powodu ta stacja, na której on jest, działa, ale ma, mhm. nie wiem, za słaby zasięg, żeby się z nimi skontaktować, czy coś takiego. E, no, e, także. Dzieje, dzieje, się, dzieje się to, y, i wszyscy odlatują, i nagle okazuje się, że jedna mała dziewczynka została na, tym, y, na, tym, y, na tej stacji badawczej razem z nim. Y, ona nic nie mówi, y, robi jakieś takie, no takie bardzo rzeczy, jak dziecko, które nie kmini, w sensie, ono tak z 10 lat ma pewnie. Mhm. Ym... I powiem oczywiście trochę później o tym, co się dzieje, ale tak, jest ta sytuacja, zbliża się to mordercze powietrze, czy cokolwiek tam jest, więc George Clooney stwierdza, dobra, idziemy dziewczynko z ten z, do innej stacji, która jest bardziej na północ, ja tutaj mam skuter śnieżny i coś tam, dojedziemy tam, nie wiem, w trzy dni, czy coś takiego. I tak myślisz sobie, zaraz, zaraz, zaraz, a dializa? No otóż okazuje się, że może wziąć ze sobą tą maszynę do dializy w plecaku. Więc moje pytanie, dlaczego dlaczego nie, nie wziął jej ze sobą? Bo inaczej film by się nie... Znaczy jest takie wyjaśnienie, że może nadal próbuje się skontaktować z tymi ludźmi na tym statku, bo idzie do innej stacji badawczej, która jest otoczona górami i tam powietrze będzie dobre i bierze mhm. tą maszynę do dializy ze sobą i oczywiście bierze tą dziewczynkę. Czaj, czyli on bierze tą maszynę i ona jest zasilana czym? Wiesz, co on tam tak. ma jakiś akumulator. Tak. To jest zasilana fabularnym. Magią. Tak. Fabularnym Śniegiem. haczykiem. Tak, w trakcie te, tej, tej podróży do tej drugiej stacji, która jest ta otoczona górami, coś tam to oczywiście coś tam się psuje przy jakimś, przy jakimś postoju czy spaniu, że tam znajdują jakieś takie kontenery, w których można spać i okazuje się, że te kontenery stały na jeziorze, które zaczyna ta warstwa lodu, na którym oni stoją, zaczyna pękać w nocy, tracą i skuter, i tą maszynę do dializy. Po bardzo długich, dramatycznych przejściach udaje im się oczywiście dotrzeć do tej, do tej stacji właściwej, badawczej. Tam udaje im się skontaktować z ludźmi na statku. Tam oczywiście dopiero okazuje się, że on jest tym naukowcem, który zasugerował tą misję i w ogóle, bo ludzie na statku, jakby on się nie zaczyna się od tego, że się przedstawia im, tylko zaczyna się od tego, że. Ej, wiecie co, musicie zmienić kurs. Mhm. E, tak, e, na statku swoją drogą też dzieje się dramat, bo e, mają taki problem, że o, teraz tutaj nie, nie, nie wiemy jak przelecieć, nie mamy kontaktu z NASA, lecimy jakąś drogą, a tutaj będzie deszcz meteorytów i ten deszcz meteorytów im coś tam rozwala, więc trzy osoby muszą wyjść na zewnątrz, naprawić antenę czy coś tam i jedna dostaje kamieniem i w efekcie umiera. Więc na statku też jest bardzo dramatycznie. No i przy tym oni cały czas nie mają żadnych wieści z ziemi, nie? Więc jest to w pewien sposób takie, że mają taką ciszę radiową i w ogóle nic. Nic nie ma dostępnego. W każdym razie tak. Kontaktują się ze sobą i okazuje się, że jedna... Um. No? Jeśli mogę ci przerwać, może po a, wiem, uznajmy, że, uznajmy, że to w jakiej sprawie się skontaktują, już każdy dobra, z dobra. będzie dobrze. Twist jest taki. Jedna z babek, która jest na statku kosmicznym, to jest jego córka, bo są tam w trakcie flashbacki, które tłumaczą im, mhm. o co chodzi, dlaczego on, ona, ten, on wie, że tam jest jego córka i coś tam, coś tam, coś tam, a dziewczynka nie istnieje, to było jego wyobrażenie o tym, jak była jego córka, kiedy była mała. Tak. i cały film kończy się tym, że on umiera ludzie na ziemi chyba umrą niedługo wszyscy, bo oni tam polecieli do jakichś schronów, ale jest w filmie wytłumaczone, że w sumie to pod ziemią można trochę żyć, ale niezbyt długo a ci kosmonauci to część tam z powodów osobistych wraca na ziemię i próbuje znaleźć tam swoje rodziny czy cokolwiek a dwójka zawraca i lecą z powrotem na ten K23 mhm. Tak. Nie, nie, żeby coś ja tak zdałem sobie sprawę, że jeśli ty pop wymagał codziennej dializy, to i tak by mu dobrze nie rokował. No tak, on ogólnie jest tam bardzo chory w tym filmie. W sensie widać, jest ta jego choroba tak pokazana. Ale, o jezu, jak mi się nie podobał, mi się ten film bardzo. C czemu obejrzeć go do końca? Wiesz, co to było? na nawigilii po prostu rodzinnie, że tak powiem, był oglądany ten film, no to, no to go obejrzałem. Mm -hmm. Plus, szczerze mówiąc, byłem bardzo zaskoczony, że w tym miejscu się kończy. Ja w się sensie tak, co to już? No a tak, sorry za długie wytłumaczenie, ale ten film ma, ma dziwne, z, z, patrząc na to, że tam miało być w ogóle ratowanie ludzkości na tej drugiej planecie i w ogóle. I dwa, że. No nie wiem, jakoś tak hmm. nie sklejam. No. E, także tego. Aha. Dobra. E, widzę, że gadamy już tak ponad mm. godzinę, nie? Mm -hmm. Czy chcecie jeszcze o czymś porozmawiać, czy kończymy na dziś? E, Cobra Kai warto, Frostpunk e, nie warto, Moving Out warto, Gino Sagi warto, Soul warto, Midnight Skype, nie warto. Tak. Okej. Okay. Soul warto, zwłaszcza jak macie depresję i nie wiecie co zrobić. No ja polecam. Jest naprawdę fajnie. To, to, życzymy e, lepszego 20, 2020 20, 20. słuchaczy naraz. To już jest jakiś wynik, to już można prosić o ten. E, o Partenum? O, o pieniądze. Do, do, do mpk u nie? Żeby, żeby puścić do podcast. Jako półprofesjonalny. Jedna trzecia profesjonalna. No, w sensie, że hmm. który z nas jest profesjonalny. A, nie. Wszyscy mamy po jednej trzeciej i razem mamy jedną trzecią profesjonalizmu jako grupa. A. Tak. No dobra. E, klasycznie już z Katowic slash Chorzowa mówił do was Mateusz Siwiński. E, z Warszawy Oskar Machnowski. A z Bielawy Kamil Dączyszyn. Na razie. Cześć. Adios.